od czasów gimnazjalnych w sumie zawsze wierzyłem tak jakby w Boga po katolicku, tak jak większość z nas i zawsze miałem jakby wierzenie w Boga, ale takie właśnie ten katolicyzm cały mi jakoś nie, nie pasował i i tak lata mijały i w w pewnym momencie wyjechałem po prostu do Islandii na, na rok czasu. To jeszcze tak właśnie bardzo przyspieszam, to, bo poprzednie lata to właśnie były szkolne, gdzie no w sumie to nic się tam szczególnego w moim życiu nie działo. Tam takie młodzieńcze życie, po prostu szkoła, jakieś tam. No, taki zwykłe życie, młodzieńcze. I zawsze miałem w głowie właśnie taką, w późniejszych latach już w szkole zawodowej, że jakby moje życie jest no nie takie, zawsze właśnie wierzyłem w Boga i mówiłem sobie, miałem taką myśl zawsze w głowie, że no jeszcze sobie tam pożyj, tak, i, i, i nadejdzie jakiś tam moment, kiedy się nawrócisz prawdziwie do Boga, i to nie była ta, taka myśl, jakby, że ja sobie to myślałem, tylko z tyłu miałem tak jakby, no, że nadejdzie ten moment takiego prawdziwego mojego mm, nawrócenia. A zawsze sobie to jakieś tam spowiedzi, niespowiedzi, jakieś tam po ludzku tak sobie próbowałem jakoś się tam usprawiedliwiać i jakieś tam próby właśnie życia takiego, mm, no, takiego typowo katolickiego. No i wyjechałem za granicę, rok czasu byłem w Islandii, od 2016 do 2017 wróciłem do, do Polski. No i tam też miałem różne sytuacje, bo od praktycznie czasów szkolnych też zmagam się z tam jakąś nerwicą, z jakimiś tam stanami takimi nerwicowymi. No i też miałem taki ciężki okres w Islandii, jakieś tam parę sytuacji i, i zawsze właśnie jak było bardzo źle, no to się modliłem po, po, tak, po, po swojemu do Boga i ciągle ta myśl była moja, że w głowie, że jeszcze nadejdzie ten czas, ale to nie teraz jest, że, że się po prostu nawrócę prawdziwie do Boga. I przyjechałem do Polski w 2017 roku. Zatrudniłem się do pracy w, w ochronie. No i tam powiedzieli mi, że jest sobie taki człowiek, który chodzi i, i tam z Biblią i każdemu tam jakby no śmieli się po prostu z tego, że jest sobie człowiek, który chodzi ze Słowem Bożym. I ja to przyjąłem jakby poważnie, bo nigdy nie lubiłem właśnie jak ktoś się nabija, czy żartuje z, ogólnie z Boga. No i zainteresowałem się jakby jego osobą, on do mnie przyszedł, porozmawialiśmy trochę, no i tak jakby um, przyszedł do mnie ze Słowem Bożym, co mnie zdziwiło, bo myślałem, że też wierzy, tak po prostu po, um, po, po katolicku, tak, i jakby pierwszy raz miałem... Do czynienia z człowiekiem, który zaczyna rozmowę no, po prostu z Biblią i, i ze Słowem Bożym. On do mnie przyszedł, nazywał się Kamil, no, i zaczęliśmy rozmawiać. I no, po prostu ja mówiłem mu, jak ja to widzę. On mi w Słowie Bożym pokazywał, że to nie, nie tak się jakby sprawy mają. Bo właśnie rozmawialiśmy o papieżach, o, o wieży w Mara, to takie, jak zawsze, takie rozmowy. No i, i po prostu i w tym momencie no, pomyślałem sobie, właśnie, że to jest, jak miałem ciągle tu myśl taką, że, że jeszcze nadejdzie ten moment takiego, że, że się nawrócę. No to właśnie wtedy z, zacząłem, jakby myśleć, żeby wziąć Biblię, bo zawsze ona była, ale nigdy się jej nie czytało. I wtedy zacząłem po prostu czytać Słowo Boże. Wierzę, że, że właśnie przez Kamila Bóg się posłużył, żeby jakby skłonić mnie do, do swojego słowa. A z biegiem czasu Kamil po prostu jakby poszedł w trochę inną stronę. No i tak jakby... Zostałem wraz z aktualnie moją żoną, jeszcze wtedy nie była moją żoną, z Kasią. Postan Przepraszam, tak mi w ustach zasło. Czułem, że po prostu, jeżeli czytałem Słowo Boże i widziałem braterstwo tak i apostołów, i ich wspólnoty, że po prostu chciałbym mieć wspólnotę tak z braćmi, z siostrami i się o to modliłem, żeby Bóg wskazał jakby e, po prostu, czy zgromadzenie zbór, modliłem się o to, no i tak z biegiem czasu przyglądałem tam e, no, zbory w Gdańsku e, i, i zadzwoniłem właśnie do Pawła wtedy, e, zapytać się, jakby to były początki pandemii, jak zbór funkcjonuje, no i, i Paweł właśnie mnie skierował tutaj do do Pawła, zadzwoniłem i tak jakby no tak w skrócie opowiadam, ale tak Bóg jakby tak jak, jak słowo mówi, że Duch Święty działa jakby, jak wiatr, że my tego nie czujemy, nie widzimy tego, tak czujemy, czujemy, ale nie widzimy tego, tak jakby to się wszystko potoczyło i do tej pory się toczy, jakby miałem różne doświadczenia, do tej pory są i, i Bóg zawsze jakby jak jest modlitwa to, to jakoś tak działa, że to wszystko jakby się dzieje i prowadzi tak, w tym wszystkim i tak samo było z tym, że, że to jakby na początku pojawił się Kamil, jakieś doświadczenia też jeździłem do, do Wejherowa, tam też na takie jakby spotkania ale Bóg od razu jakby pokazał mi, że, że to nie jest to miejsce, bo były jakieś tam rozmowy takie, zauważyłem, że co, też są jakieś tam spory o jakieś tam szabaty, nie szabaty i jakby no, wtedy poczułem, że, że jakby to no, Bóg mówi, że to nie jest po prostu, poprowadził w tym taki, no i tak jakby to się wszystko toczyło i zacząłem przychodzić tutaj, spotykać się z Pawłem, z Łukaszem, z Piotrem i, i tak jakby Bóg prowadzi w tym, objawia to, czego nie rozumiałem w Słowie i chwała Bogu za to, że mogę dzisiaj być tutaj z Wami i, i myślę, że jakoś to w i krótko opowiedziałem i i dzisiaj jestem tutaj, cieszę się, że tutaj mogę poznać nowych braci. No i chwała Bogu za to.